Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia. Jest 21. Serwis Anna zaleśna Severa. Kreml proponuje tymczasowy rozejm z Ukrainą. Putin miał rozmawiać o tym telefonicznie z Donaldem Trumpem. Zgody Sejmu na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi chce komisja regulaminowa. Wstrzymana decyzja o warunkach zabudowy dla bazy paliwowej w dzielnicy Podjuchy w Szczecinie.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 Sejmowa Komisja Regulaminowa wniosła o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Wniosek w tej sprawie złożył w lutym tego roku prokur prokurator regionalny w Warszawie. Stołeczni śledczy prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia jego członków przez posła Prawa i Sprawiedliwości. 11 września ubiegłego roku w Sejmie Antoni Macierewicz miał zwrócić się do funkcjonariuszy publicznych nazywających ich agentami rosyjskimi. Bydgoska Bell ma miny dla armii. Kontrakt opiewa na 3,5 miliarda złotych. To jest wielka umowa przyczyniająca się do tego, byśmy mogli czuć się bezpiecznie, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom dzisiaj w Belmie, w Bydgoszczy.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 Urząd Miasta wstrzymał wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla bazy paliwowej w dzielnicy Podjuchy. Siedem zbiorników na olej napędowy stanęło nad brzegiem Odry bez pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna, by inwestor mógł zalegalizować samowolę i wznowić wstrzymane przez nadzór budowlany prace. Taki zamiar kilkukrotnie sygnalizowali przedstawiciele spółki. Urzędnicy na prośbę szczecińskich radnych wstrzymali procedury dotyczące wydawania warunków zabudowy na maksymalny dopuszczalny prawem czas, czyli 18 miesięcy. Ma to pozwolić uchwalić miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru, na którym nielegalnie powstaje baza paliw. Prace nad planem już się toczy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem jesienią dokument będzie gotowy. Jak usłyszałam nieoficjalnie urzędnicy liczą się jednak z tym, że sprawa szybko się nie zakończy i że z budującym bez pozwolenia inwestorem spotkają się w sądzie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.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 Zgłoszenie o składowisku niebezpiecznych odpadów w lesie wpłynęło do służb na numer alarmowy 112. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w niemal całym kraju. Około 16% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości Polski w lasach utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Spot i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Rysice grają z budowlanymi. Stawką meczu w Rzeszowie. Mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet. To przesądzający mecz, bo w rywalizacji jest 2 do 2. Jak na razie o krok bliżej. Mistrzostwa są budowlani. Wygrały pierwsze set 25 do 23. I proszę, mamy remis w rywalizacji o złote medale w siatkówce mężczyzn. Bogdanka Luk wygrała za Luronem CMC wartą zawiercie 3 do 1, dzięki czemu w serii jest 1-1. Wilfredo Leon, zdobywca 2. -2 22 punktów został uznany MVP spotkania. Zadowolony się wygrywaliśmy e, u Ciebie akurat i najmniej będziemy mieli jeszcze drugi jeszcze tutaj lubimy. No czy spokojnie na głowach, i bardziej sfokusowane to myślę, że ta druga e, strona. No. Myślę, że teraz będziemy zanalizować co zrobiliśmy tutaj dobrze, a co nam tam nie poszło z skombinować żeby szukać szukać takie... Wiem, ten balans, i, no i naprawić nasze grania. No. Wiemy się, tak nam tutaj pomagał naszych na, kiwisów, no to tam ich będzie pomagali, no i my musimy już gotowi na to. Rewanż 2 maja w Sosnowcu. Również w Sosnowcu, także 2 maja, rozpoczną się hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Polacy przegrali dziś, rozegrali, przepraszam, dziś ostatni mecz sparingowy przed czempionatem. I uwaga, wygrali z Francją po rzutach karnych, a dokładnie rzecz po 14 seriach najazdów. Po 60 minutach gry było 2 do 2, a gole oba w osłabieniu zdobyli Krężołek i Ślusarczyk. Przesądzającego karnego wykorzystał Wałęga. Polskie pingpongistki pokonały Hiszpanię 3 do 1 w drugim meczu grupowym drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Nasze grały w składzie Natalia Bajor, Zuzanna Wielgos oraz Katarzyna Węgrzyn. W grupie Polki jeszcze zagrają z Demokratyczną Republiką Konga, to w piątek.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 Na Metropolitano Stadium rozpoczął się drugi z Ligi Mistrzów UEFA, Atletico podejmuje w Madrycie Arsenal Londyn. patrzę na tablicę wyników, siódma minuta, zero do zera.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 Kolejny Klub Trójki. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, o tym, czy czeka nas załamanie cyrkulacji atlantyckiej. No, porozmawiamy też o tym, czy mm, ma szansę poprzez walkę ze zmianą klimatu odrodzić się bioróżnorodność. No i czy tematy wodne, kryzys wodny w Polsce będą miały szansę stać się takim tematem ponad podziałami politycznymi, ale no, przede wszystkim porozmawiamy o, o kryzysie klimatycznym i o tym, czy czy mamy szansę sobie z nim poradzić. Na początek przedstawię, dzięki komu ta audycja w ogóle się dzieje, czyli najpierw zacznę od realizatorki Katarzyny First. Wojtkowskiej oraz wydawcy Wojtka Dorosza, których serdecznie z miejsca prowadzącego pozdrawiam. Kamil Wyszkowski dzisiejszą audycję prowadzi, a moimi gośćmi są w studiu Monika Łaskawska-Wolszczak, dyrektorka Centrum Ochrony Mokradeł zapalona Kajakarka, ale też geograf i psycholog. Yy, dopowiem też, że z racji tego, że będziecie mówić głównie o tematach bioróżnorodnościowych, ma, yy, ma na w swojej klapie pięknego motyla, o którym też pewnie parę zdań powie, a Poza studiem, ale łączą się z nami profesor Szymon Malinowski, polski fizyk atmosfery, profesor nauk o ziemi, członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk, a od 2016 roku dyrektor Instytutu Geofizyki UW, a od 2020 przewodniczący zespołu doradczego spraw kryzysu klimatycznego przy, polskiej, a przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Szymon Malinowski, jak wspomniałem, jest z nami poprzez połączenie i... Także poprzez połączenie profesor Jacek Piskozub, fizyk morza, oceanolog związany z tym oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Pan profesor Piskozub specjalizuje się w badaniu dynamiki oceanu, oddziaływań oceanu i atmosfery pomiarach zdalnych i modelowaniu numerycznym. To w sumie bardzo, wszystko bardzo skomplikowane bo w przypadku obu, obu panów profesorów, więc może zacznę od rozszyfrowania, czym owo załamanie cyrkulacji atlantyckiej jest i dlaczego martwimy się zmianami prądów morskich w Atlantyku, czyli słynnym amokiem. I tu proszę profesora Malinowskiego o trzy zdania na ten temat. Ale ja chyba wolałbym, żeby Jacek Piskozub na ten temat powiedział, bo on jest głównym specjalistą w Polsce od tego zagadnienia, więc, więc myślę, że to będzie właściwsza osoba, żeby zacząć ten temat. Dobrze, to przechodzimy do profesora Piskozuba. chociaż no, no. miałem trochę inny plan, żeby profesor Piskozu uzupełnił to, co powie profesor Malinowski, ale trzymamy się tej, tej marszruty. Piso, profesor Piskozu. bardzo proszę. Zostawmy oceanologom, tak? Znaczy, ja mam o to pytanie, jak długo mam odpowiadać? Ja Miałam na to wykład 90-minutowy, więc, ale oczywiście. O, panie profesorze, aż tyle czasu to nie mamy, także, jakby mógł się pan profesor zmieścić w, uwaga, dwóch minutach, ja później będę dopytywał, a później Dobrze. sobie przejdziemy do okay. kolejnych pytań, to będzie świetnie. Bo, bo to myślałem nad tym, jak to powiedzieć właśnie w, pewnie w te dwie minuty. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, co to jest ta cyrkulacja. To jest, to jest to, co ludzie popularnie nazywają goldstormem, to znaczy ciepłe. Ciepłe wody, które płyną z południa na północ z Atlantykiem, co ciekawe, nie od zrównika, ale płyną od południowej półkuli wzdłuż Atlantyku, prąd sumierowy jest tego częścią. I które są tym powodem, dla, dla którego Europa jest taka ciepła, w porównaniu z innymi rejonami o tej samej szerokości wcześniej zimą. Mianowicie te wody są mm, słone, ale bardzo, ale bardzo ciepłe. I płyną po powierzchni mor, mo, morza właśnie przez zatokę y, meksykańską, jeszcze ciągle, y, w stronę Europy. I one mogą oddać olbrzymie ilości ciepła w sztormach zimowych, y, chłodzone przez powietrze, pod warunkiem, że są na powierzchni. Po prostu powietrze wychładza je, to y, wychłodzona woda tonie, miesza się z tą pod spodem i, i, i może jest w stanie oddać y, no, do 1000 watów na metr kwadrat, czyli tyle mniej więcej ile latem Polska dostaje od słońca w czasie takiego sztormu, to znaczy tyle przechodzi z morza do atmosfery, ale żeby to nastąpiło, to ta woda musi być ciągle na powierzchni właśnie na północ na od północ Islandii, na Morzu Grenlandzkim, na Morzu Labradora. A co może temu przeszkodzić? Przeszkodzić temu może, je jeśli doda się słodką wodę do północnego Atlantyku, co brzmi absurdalnie, ale my to robimy za pomocą topienia głównie lądrodu Grenlandii, a także innych lodowców górskich wokół północnego Atlantyku. Więc paspór naukowy, od to, to powiedziałem, czy, co, jaka jest sytuacja, ale teraz paspór naukowy nad tym, czy, to, czy załamanie tej cyrkulacji, który by bardzo zimne zimy w Europie, przynajmniej zachodniej, jest możliwe w tym wieku. Ja jestem raczej po stronie, że, że nie, ale, ale na razie wyniki pomiarowe, te które mamy, nie, nie świadczą, że to się osłabia. Teoretycznie powinno się kiedyś osłabić, ale niekoniecznie, niekoniecznie w tym wieku. To taka wstępna odpowiedź. No dobrze, ale tu będę drążył, bo podczas y, y, ostatniego wychłodzenia Ziemi, mówię ostatniej epoce lodowej, no, doszło do nagłego przerwania właśnie y, tej cyrkulacji atlantyckiej. Y, więc już mieliśmy w przeszłości tego typu sytuację, że nagle się zrobiło chłodniej w Europie. Więc może to się powtórzyć. Znaczy... Pod... Podczas epoki lodowej to następowało wielokrotnie, to się, ona się włączała i wyłączała wielokrotnie. Było to o tyle łatwiejsze, że wtedy, że wtedy ja mówię na północy Islandii, na północy Islandii był lód morski, więc to wszystko się działo w mniejszym akwenie na południe od Islandii było znacznie, znacznie łatwiej wyłączyć tą cyrkulację i włączyć z powrotem. I są takie gwałtowne zmiany temperatury, które mamy, mamy w tych danych pale, paleo, yy, czyli w rdzeniach lodowych, w, w osadach morskich, które widzimy, jak to się... Raz ocieplało, raz, raz oziębiało i nawet w Cholacenie, czyli już po zakończeniu epoki lodowej, raz coś takiego się zdarzyło, bo się wydało wielkie jezioro lodowe Agasi, było mniej więcej w tym, w tym miejscu, za, za lodowcem, w tym miejscu, gdzie teraz jest yy, Zatoka yy, Hudsona. Mhm. I 8200 lat temu na 200 lat zatrzymała się ten terenu halinowa. I na przykład Irlandia, która już miała lasy, w tym momencie lasy straciła, bo się zrobiło tak zimno, że lasy, lasy wymarły. Był to tak, było to tak duże ochłodzenie klimatu, że, że jest to gorodzy, to w tej chwili traktuje tylko jeden z dwóch takich punktów, które dzieli Holocen na trzy części, czyli 8200 lat 200, to właśnie to ochłodzenie, a 4200 lat temu Wielka Susza, która objęła Bliski Wschód. Także, także to się może zdarzyć, ale wymaga olbrzymiego wlania, ol, wlania olbrzymich ilości słodkiej wody, co jeszcze w tym wieku sądzimy, że, że nie nastąpi. No dobrze, to wlanie słodkiej wody, tu przechodzę płynnie do pana profesora Malinowskiego, no może być spowodowane tym, że cały czas pompujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, no i podwyższamy temperaturę, w konsekwencji topnieją ją Panie profesorze, jak pan skomentuje to, co pan profesor Piskosz powiedział? To znaczy, no właśnie ten lądolód Grenlandii jest głównym problemem, jeśli idzie o cyrkulację tą atlantycką. No i obserwujemy, że on topnieje. Obserwacje są i satelitarne przy pomocy bardzo zaawansowanych metod i obserwacje naziemne. No a całe topnienie, a szczególnie topnienie lądolodu Grenlandii i także spadek pokrywy lodowej Arktyki to jest jeden z efektów globalnego ocieplenia, czyli wzrostu efektu cieplarnianego wskutek tego, że w atmosferze jest coraz więcej gazów cieplarnianych i wiemy, na pewno potrafimy to udowodnić, że to jest nasza ludzi sprawka. No i teraz mamy taką sytuację, że wiemy, że tego typu sytuacje zdarzały się w chłodniejszym klimacie, to znaczy zatrzymanie tej czy spowolnienie tej cyrkulacji termohalinowej. Natomiast pytanie jest, jak to będzie wyglądało w klimacie cieplejszym i zupełnie Innym niż y, y, ostatnie y, 100 czy 200 tysięcy lat, bo tych gazów cieplarnianych w atmosferze jest tak dużo, jak było w trochę cieplejszym klimacie 4 bądź 5 milionów lat temu. Jeszcze niecały potencjał globalnego ocieplenia się zrealizował, a my szybko popychamy Ziemię jeszcze w kierunku coraz większego globalnego ocieplenia, więc mamy Yy, taką sytuację, że z jednej strony lokalnie na skutek zmiany, redystrybucji energii na pewnym kawałku globu może się jeśli dojdzie do tego, trochę ochłodzić. Natomiast w skali całego globu y, temperatura, zawartość energii w oceanach i w atmosferze y, dramatycznie rośnie. To panie profesorze, jeszcze takie prowokacyjne py pytanie, bo profesor Piskozu przez chwilą wspomniał o mierzeniu w oparciu o słupy lodowe, czyli ta słynna paleoklimatologia. Co dzięki tej nauce wiemy na temat stężeń gazów, które były w przeszłości, które jesteśmy w stanie w ten sposób zbadać? No, wiemy, wiemy to, jak zmieniała się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Jeśli idzie ostatnie 800 tysięcy lat wstecz, to wiemy to bardzo gwałtownie, bo bardzo dokładnie, przepraszam, bo mamy po prostu pomiary powietrza, próbek powietrza, które przyroda dla nas zgromadziła w tych rdzeniach lodowych w postaci bombelków, gdy, gdy, gdy tworzył się lądolód, gdy tworzyły się lądolody Grenlandii i Antarktydy, między drobinkami śniegu zostawały cząstecz, objętości drogi powietrza i jesteśmy je w stanie datować, wydobyć, zmierzyć zawartość dwutlenku węgla, czyli wiedzieć jaka, jaki był skład atmosfery w tym okresie do 800 tysięcy lat wstecz. Wiemy też sporo o składzie atmosfery i zawartości gazów cieplarnianych, znacznie, znacznie dalej do, do, do 50, a nawet 350 milionów lat wstecz. Tutaj już jest troszeczkę inna technika pomiarowa, to już są pomiary trwałych izotopów węgla C12 i C13 w osadach dennych oceanów, ale jesteśmy w stanie wykazać, że ogólnie rzecz biorąc klimat naszej planety zmieniał się właśnie z zawartością tego długo żyjącego gazu cieplarnianego, jakim był dwutlenek węgla, więc nie tylko Słońce. Słońce jest dostarczycielem energii do systemu klimatycznego, ale to jak ta energia ucieka w kosmos, to jest z kolei kwestia zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Więc to jaka jest temperatura na powierzchni Ziemi zależy od jednego i od drugiego. I teraz jak bardzo silnie zakręcamy zawór na wyjściu, to przy mniej więcej tej samej dostawie energii na wejściu, no, w, środku, w środku systemu klimatycznego gromadzi się energia wewnętrzna i to powoduje wzrost temperatury. To jeszcze panie profesorze, jednym zdaniem, i, i, i, żeby pan wyjaśnił, czym są y, właśnie te gazy cieplarniane, żeby słuchacze sobie byli w stanie to wyobrazić. To gazy cieplarniane to są takie ma malutkie, to znaczy domieszki do atmosfery y, i to jest specjalne, y, y, to są gazy, które mają trzy bądź więcej atomów w cząsteczce przede wszystkim, więc ktoś mówi, że tlen czy azot, no przecież dwutlenek węgla to jest to jest malutki udział procentowy w składzie atmosfery i ma rację, tylko tlen i azot, te podstawowe składniki atmosfery nie, nie mają tych własności, że pochłaniają energię wypromieniowaną w postaci podczerwieni z powierzchni ziemi i ogrzewając się same zwracają tą energię przez remisję w stronę powierzchni ziemi. Ziemi. W związku z tym to są te gazy, które mają dosyć skomplikowaną budowę i w atmosferze to są dwutlenek węgla, para wodna i mnóstwo innych gazów, które produkuje człowiek, ale nie tylko. Pewnie byśmy jeszcze dorzucili metan i podtlenek azotu, bo ja o tych dwóch jeszcze pamiętam. ale Tak, to... metan i podtlenek azotu w tej chwili gwałtownie rośnie zawartość w atmosferze zupełnie nowych rodzajów gazów, których nie było jeszcze niedawno. To nasza wspaniała inżynieria chemiczna i, i znajomości budowy nowych cząsteczek powodują, że, że mamy w różnego rodzaju systemach gazy o bardzo skomplikowanej budowie, czy chłodzące. Systemach czy, czy, czy różnego rodzaju skomplikowanych systemach technicznych, które są niezwykle silnymi gazami cieplarnianymi i o nich też nie, ma, nie, nie możemy zapominać. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. To, to tak tylko podsumowując, mamy coś tak fenomenalnego jak biblioteka lodowa. Dzięki paleoklimatologii jesteśmy w stanie do niej dotrzeć. No i mamy oczywiście pomiar C12, C13 z osadów oceanicznego gdzie jesteśmy w stanie się cofnąć o miliony lat wstecz, dzięki czemu mamy dane, dane, które pozwalają nam stwierdzić, że to, co dzisiaj się dzieje się, o wzrost temperatur i stężenia gazów cieplarnianych są no, bardzo wysokie bez precedensu i mogą nam zagrażać. To mogą też zagrażać, tu przechodzę do. Moniki Łaskawskiej Wolszczak, yy, mogą też zagrażać bioróżnorodności. Yy, jak ta bioróżnorodność traci na tym, że robi się coraz goręcej i że jest coraz mniej wody. Rzeczywiście y, to jest wszystko system naczyń połączonych, zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej. Natomiast y, jeżeli chodzi o y, ten kryzys ró różnorodności biologicznej, z którym mamy teraz do czynienia, nazywany, jakby nam było mało katastrof, właśnie szósto, szóstym wielkim wymieraniem, y, to na niego wpływ ma nie tylko, nie, nie tylko mają zmiany klimatyczne, ale w ogóle inne, y, inna działalność y, człowieka. To, że y, niszczymy siedli, Fragmentujemy je, to że zanieczyszczamy środowisko, wprowadzamy gatunki inwazyjne, to że eksploatujemy e, gatunki. Także to jakby kryzys klimatyczny, tylko pogłębia i tak bardzo trudną e, sytuację, e, właśnie jeśli chodzi o, o różnorodność. Ale czy mam rację, że bioróżnorodność potrafi też świetnie magazynować to, o czym przed chwilką profesor Malnowski powiedział, na przykład dwutlenek węgla? Tak, my się zajmujemy w Centrum Ochrony Mokradeł torfowiskami. To są doskonałe magazyny węgla, zdrowe, żywe, dobrze uwodnione torfowiska wyłapują y, y, dwutlenek węgla z atmosfery i magazynują go pod postacią węgla. No Natomiast y, niestety, y, na przykład torfowiska w Polsce zostały bardzo znacznie przekształcone. Co? No 85% osuszyliśmy pod rolnictwo, leśnictwo. No i one te właściwości tracą. One już tego y, węgla nie wbudowują w swoją strukturę, a wręcz przeciwnie, stają się emitentami. Polskie torfowiska osuszone emitują tyle y, gazów cieplarnianych, co elektrownia w Bełchatowie. To znowu, żeby słuchacze dobrze zrozumieli torfowisko, żeby móc wiązać dwutlenek węgla, musi być mokre. Musi być mokre. Bez wody e, nie będzie miało takiej e, możliwości. No i zostało nam tylko 15% torfowisk zachowanych w takim stanie, żeby ten proces mógł przebiegać e, w naturalny sposób. Dlatego też staramy w Polsce, się... Tak? 15... W Polsce, w mhm. Polsce. Dlatego też staramy się e, te m, perełki bioróżnorodności właśnie zachowywać, starać się, aby Żadne inne czynniki powodowane działalnością człowieka nie wpływały negatywnie na te ekosystemy. Tworzymy obszary chronione prywatnie, nie tylko my, inne organizacje również. No właśnie, dzisiaj była na początek naszej audycji reklama społeczna, że 1,5% można, nawet należy wpłacać. Ja tylko przypomnę, że. Portal Nauka o Klimacie także zbiera, ale i Centrum Ochrony Mokradeł także zbiera swoje 1,5%. Jeżeli państwo jeszcze nie mają swojego pomysłu, gdzie dobrze, mądrze ulokować pieniądze, to albo do profesora Malinowskiego, albo do Moniki Łaskawskiej-Wolszczak, żeby do albo, albo klimatowi lepiej się działo. To od razu reklamę dorzuciłem. Natomiast, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. To jeszcze pytanie pomocnicze, bo chciałem to, żeby le słuchacze lepiej zrozumieli. Jeżeli mokradło czy tereny bagienne mają być mokre, no to oczywiste musi być więcej opadów, musi być więcej też wody zalegającej. No a tutaj mamy wzrost temperatur, które na zdrowy rozum no, temu przeszkadzają, czyli mamy coraz mniej wody w rzekach. Jak, to, jak ta sytuacja wygląda? No sytuacja z wodą nie wygląda dobrze. My to obserwujemy z roku na rok. Odwiedzamy te same miejsca i, i coraz bardziej przygnębiający widok spotykamy. Tak? Miejsca, które kilka lat temu były bardziej mokre, w tej chwili rzeczywiście są wyjątkowo osuszone. Mokradło jakby... W torfowiskach ważna jest nie tylko ta woda, która spadnie z opadem, ale też to, jak y, torfowiska są, zależnie od ich rodzaju, to już nie będę wchodziła w szczegóły, zasilane wodami podziemnymi. Y, I my niestety żyjemy w Polsce na taki wodny kredyt. To znaczy, że dużo więcej nam wody z krajobrazu odpływa, niż natura jest w stanie ponownie y, zgromadzić, zmagazynować. My mamy w Polsce dużo więcej, jeśli chodzi o sumę długości rowów melioracyjnych, Rowów odwadniających niż naturalnych cieków, rzek, strumieni zachowanych w naturalnym e, stanie i tymi e, kanałami, tymi e, rowami woda błyskawicznie e, odpływa. E, nawet mogę takie porównanie e, dać, że długość tych rowów melioracyjnych w Polsce odpowiada 3 czwartych odległości z ziemi na Księżyc. To naprawdę robi ogromne wrażenie. E, no więc e, receptą na to jest zatrzymywanie wody tam, gdzie ona spadnie. Jasne, ale rozumiem, że to, co należałoby, upraszczam, to, co należałoby zrobić, to te rowy medygracyjne yy, zakopać? Zatamować, tak. I to jest też coś, czym zajmujemy się, bo raz to, że próbujemy zachować w niezmienionym stanie te perełki bioróżnorodności na torfowiskach, które jeszcze e, są e, takim, bo są, są bogate w tę bioróżnorodność, są zachowane w dobrym stanie. Uwodnienie jest prawidłowe, ale też e, prowadzimy wiele działań po to, by e, wodę zatrzymywać. E, współpracujemy z Lasami Państwowymi e, na rzecz e, zatrzymywania wody w lasach. E, e, rozpoczynamy duży projekt uwodnienia ponownego 300 hektarów osuszonych torfowisk na Mazurach nad jeziorem Łuknajno. Także dużo się dzieje tutaj w tym temacie, ale to jest nadal kropla nomenomen w morzu. Może jeszcze wrócimy do rowów i do rolników i pewnie dopytam też o pojedzierze Gnieźnieńskie, bo tam podobno jest najgorzej z utratą wody, ale no, w, w, skoro o wodzie, to do profesora e, Pisko Zuba, fizyka morza przypomnę, wracamy, ale też przypomnę oceanologa. Panie profesorze, pan ma fajną pracę, bo pan sobie na co dzień siedzi w Sopocie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i w ramach swojej pracy, no właśnie zajmuje się pan morzami i oceanami. A skoro, jeśli dobrze pamiętam z geografii, 70 parę procent powierzchni planety pokrywa wszechocean, pokrywa woda, no to, no to chyba z tą wodą po pierwsze nie jest tak źle, a dwa, jeszcze ta woda pewnie potrafi tą energię ze słońca, o której profesor Mianowski wspominał, magazynować. Jak to wygląda? To no, z rzeczywiście 75%, 70%, przepraszam, procent planety to jest morze. Natomiast z wodą jest o tyle źle, że my wody morskie nie jesteśmy w stanie pić. My jesteśmy w stanie pić wodę słodką, która spada nam w postaci deszczu i to się właśnie zamienia w wody gruntowe i w, i w cieki wodne, w rzeki. Problem jest taki, że w ocieplającej się planecie, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście morze pochłania olbrzymią większość tej energii, globalnego ocieplenia, ale w ocieplającej się planecie przez to, że morze tak powoli, po, znaczy długo będzie się ogrzewało ma olbrzymią lądy ogrzewają się szybciej. Skutek tego jest taki, że parowanie na lądach wzrasta szybciej niż opady, bo opady pochodzą z wody parującej na morzu. I to jest powód, dlaczego ilość obszarów suchych zwiększyła się między połową zeszłego wieku, a teraz z około 10 do około 30% naszej planety. I według niektórych, nie, nie jest to pewne, ale według niektórych, część tego zjawiska nawet zostanie po tym, jak, jak, jak morza się ogrzeją, bo po prostu wynika to, wynika to z bardziej skomplikowanych termodynamicznych rozważań, których tutaj w tak krótkim czasie nie, nie przekażę, ale istnieje możliwość, że w cieplejszym klimacie lądy będą zawsze susze. Hmm. No dobrze, ale, ale z drugiej strony, skoro mamy tak dużo wody, 70% powierzchni planety jest tą wodą słoną, fakt pokryte, a mamy technologię od celarek morskich, też tych przemysłowych, tu Izrael chociażby, czy Hiszpania, no długa lista krajów, które z tej technologii korzysta, no to ludzkość, cywilizacja sobie de facto poradziła z tym, żeby wodę słoną przekształcać w wodę słodką i jakoś sobie radzić. Natomiast jak rozumiem, problem jest też to, że i oceany się przegrzewają, a wraz z ich przegrzewaniem pojawia się też nadmiarowa ilość pary wodnej. A tutaj znowuż profesor Mianowski wspomniał słusznie, że i para wodna jest gazem cieplarnianym. Więc, więc jak, jak, jak sobie, panie profesorze, możemy poradzić z tą zmianą, która się w oceanach dzieje, która no, wpływa na lądy, rzecz jasna? To znaczy para wodna jest gazem cieplarnianym, ale jeżeli ja mam odpowiedź, ale y, jej ilość w atmosferze jest ograniczona tym, y, jaką mamy temperaturę. Po prostu para wodna się skrapla y, w atmosferze. Im jest cieplejsza atmosfera, tym więcej mamy pary wodnej w atmosferze, to prawda. I, czyli, czyli jest to zawsze dodatek do każdego ocieplenia planety, niezależnie czy gazy cieplarniane czy słońce, czy cokolwiek to powoduje, to będzie więcej pary wodnej, czyli to wzmacnia y, ten efekt ocieplający. Natomiast, natomiast problem jest taki, że więcej pary wodnej w atmosferze nas nie ratuje, jeżeli chodzi o, o suszę na lądach, jeżeli mamy równocześnie większe parowanie na lądach. A co do odsalania wolomorskiej, oczywiście jest to jak najbardziej możliwe, tylko jest to proces bardzo energochłonny, w wyniku czego przykład w Kalifornii planowano, żeby zbudować wielką odsalarnię koło elektrowni atomowej. No niestety elektrownia atomowa przestała działać, ale odsalarnie i tak budują. Ale, ale to się dołącza do, do rosnącego problemu energetycznego, który mają Stany Zjednoczone i inne kraje, które będą musiały w ten sposób się ratować, będą też miały problem z tym, że to jest dodatkowe, no dodatkowe, yy, do pochłania dodatkowej olbrzymiej ilości energii. Mm. Bardzo dziękuję Panie profesor, teraz do Profesora Malinowskiego, ale zanim przypomnę tylko, że do naszej audycji oczywiście można dzwonić, także serdecznie zapraszamy słuchaczy do zabrania głosu. Dwie dwójki, siedem trójek tradycyjnie, także serdecznie zachęcamy. Panie Profesorze, teraz zwracam się do Profesora Malinowskiego skoro ta para wodna jest gazem cieplarnianym a zmiana prądów morskich ma, może mieć miejsce mówię tutaj o, właśnie o, o owym amoku, tak? czyli o, o, o zmiany cyrkulacji atlantyckiej a mieliśmy próbkę bo przypomnę tylko, że to co zatykowało Kotlinę Kłodzką to para z nad Morza śródziemnego, czyli ten słynny niż Genueński. Rozumiem, że takich sytuacji jak to co wydarzyło się w 2024 roku w kotlinie może być więcej właśnie z powodu tych zjawisk. No tak, to jest w zasadzie pewne, że w miarę ocieplania się powierzchni oceanów. Będziemy mieli od czasu do czasu nad lądami tak, tak zwane rzeki atmosferyczne. Znowu to jest dosyć, dosyć ciekawe zjawisko, które jest dosyć trudno wyjaśnić, bo żeby je wyjaśnić trzeba rozumieć siłę Coriolisa, ale mniej więcej sytuacja z tymi opadami, o których mówił Jacek Piskozu, wygląda tak, że wokół równika jest obszar najcieplejszych wód oceanicznych i nad nimi jest najwięcej pary wodnej w atmosferze. Nie tylko najwyższa temperatura, ale i najwięcej pary wodnej w atmosferze. I teraz w związku z pewnymi cechami cyrkulacji atmosferycznych, te masy powietrza, które zawierają tą ogromną ilość pary wodnej, wędrują w postaci stosunkowo cienkich i długich Macek, takich wyciągających się w kierunku północnym i południowym od, od, od równika, i to są te tak zwane rzeki, rzeki atmosferyczne. I teraz, jeżeli masa takiego wilgotnego powietrza dotrze nad ląd i zostaną tam uruchomione procesy powstawania opadu, czy to w wyniku, konwekcji atmosferycznej, czy w wyniku yy yy zderzenia z chłodniejszymi masami powietrza, które wślizgają się pod spód i, i, i wynoszą te cieplejsze masy wyżej, co też prowadzi do kondensacji wody, to potrafią spadać coraz większe ilości wody w postaci takich stosunkowo krótkich 1, 2, 3, czterodniowych epizodów. I, I to zjawisko obserwujemy na, na na, na, na, całym, na całym świecie. No my tutaj w Europie, a szczególnie w Polsce, Jesteśmy dość szczęśliwie położeni, bo przed dużą częścią takich, takich zjawisk jesteśmy osłonięci, ale właśnie w momencie, kiedy zdarzy się niż Genułęski, który został tak nazwany od miejsca, gdzie się tworzy, jest związany właśnie z powstaniem układu niżowego nad Zatoką Genueńską, za końcem łuku Alp, które wypiętrzone na prawie 5 kilometrów nie pozwalają przepłynąć powietrzu w dolnej części atmosfery, to jest prawie połowa masy tej, tej części atmosfery, no i, i, i one przynoszą nam bardzo często takie końcówki tych Rzek atmosferycznych wzmocnione jeszcze parowaniem z nad zna, Morza Śródziemnego. Ale te rzeki atmosferyczne no, przynoszą też duże opady i w Stanach Zjednoczonych, i czasami w Australii, i czasami w Azji. To sobie można bardzo łatwo obejrzeć na powszechnie dostępnych mapach. Ja w tej chwili patrzę sobie na takie mapy. To się nazywa opad podtrzymywany potencjalny po polsku, a po angielsku total precipitable water w atmosferze, czyli mówiąc krótko, cała ilość wody w kolumnie atmosfery od powierzchni Ziemi aż do szczytu atmosfery. Wody nie w postaci skroplonej, ale w postaci pary wodnej i też w postaci chmur, no i, i widać właśnie jak ta para wodna jest, jest rozłożona. Więc tak, będziemy mieli oprócz suszy więcej zjawisk, które przynoszą nam, czy przyniosą nam, ilości wody opadowej większe niż w przyszłości. No bo mamy większą temperaturę morza i więcej tej wody nad okolicami równikowymi wyparowało. Panie profesorze, teraz proszę sprawdzić, czy dobrze zrozumiałem, czyli, czyli bardzo obrazowo rzecz mówiąc, rzeki atmosferyczne docierają nad Polskę, ale chronią nad, nas przed nimi Alpy, a do, do, do Polski do, do, do, dochodzi tylko ich koniuszek, tak? czyli jesteśmy, można powiedzieć, dzięki Alpom osłonięci. Ale rozumiem, że tych tak, rzek tak, atmosferycznych tak, ale czasami, będzie więcej. Czasami tak? potrafi taki, taki zawiasek, że tak powiem, podpłynąć No i on jest często związany właśnie z niżem, z niżem genuańskim. I to staramy się rozumiem, monitorować. Na, na powodzie, gdzie indziej, to też bardzo często one są związane właśnie z tego typu zjawiskami. To teraz jeszcze do, dopytam. Monitorujemy, rozumiem, te zjawiska, bo o, o tym, że nadchodzi coś y, niebezpiecznego, no to była o tym przed powodzią w Kotlinie Kłodzkiej y, mowa na parę dni przed tym nadmiarowym opadem. tak? Więc widać, że jakąś lekcję odrobiliśmy i jakiś system wczesnego ostrzegania zaczął się pojawiać. Rozumiem, że, że pan jako, jako fizyk atmosfery no jest w stanie też odpowiednio wcześniej zwrócić uwagę, że ta rzeka atmosferyczna nabiera tej dynamiki na tyle dużej, że może do nas dojść i wiedzą to też potencjalnie politycy, jak, jak, jak rozumiem. Znaczy ja nie wiem, co wiedzą politycy. Mam czasami wątpliwości obserwując ich działania, natomiast rzeczywiście no mamy coraz lepsze nie tylko systemy monitoringu, ale także właśnie prognozowania tego, co się stanie. Ja tak obrazowo tutaj mówiłem o rzekach atmosferycznych, żeby, żeby pobudzić Państwa wyobraźnię, ale tak naprawdę chodzi właśnie o to, ile pary wodnej napłynie w masach powietrza, które będą nad Polską i jakie mechanizmy Padowe mogą zostać w tych masach powietrza wygenerowane. Tutaj mamy jeszcze trochę pracy do odrobienia, bo Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie należy do takiej organizacji, która nie jest unijna, ale jest szersza, która nazywa się Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych i to jest no, najlepszy ośrodek, jeśli chodzi o prognozowanie pogodu i także śledzenie procesów klimatycznych na, na świecie. No, z jakichś powodów z wieloletnich zaniedbań cały czas my nie mamy dostępu do praktyki najnowszych, najnowszych technologii i możliwości w tym zakresie. A w każdym razie ten, ten dostęp jest bardzo ograniczony, więc tak, zrobiliśmy postęp, ale dużo nam brakuje do tego, żeby, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, jakie są wokół. Bardzo dziękuję. To bardzo ważna rekomendacja, żebyśmy do Europejskiego Centrum Prognozowania Średniookresowego przystąpili jako Polska. Przejdę na chwilkę do Moniki Łaskawskiej-Wolszczak, bo tutaj nam panowie profesorowie trochę więcej powiedzieli o dynamice oceanów, mórz, prądów morskich i o tym, że mamy rzeki atmosferyczne. Czyli ta woda sobie cyrkuluje, natomiast no w Polsce mamy susza. Tak? I tutaj bardzo proszę o trochę więcej informacji, jak sobie z tą suszą można radzić yy, i jak też i jak działa Centrum Ochrony yy, po to, żeby tę wodę, wodę przytrzymać. A zaraz po Twojej wypowiedzi. Szanowna Moniko, poprosimy Pana Przemysława o zabranie głosu, bo mamy pierwszego słuchacza. Tak, to no tutaj, yy, jeśli chodzi o suszę, to rzeczywiście problem mamy. Wydawało się, że mieliśmy dosyć śnieżną zimę, natomiast też statystyki pokazały, że styczeń był najbardziej suchym styczniem w całym XXI wieku w Polsce. Co roku mamy doniesienia też między innymi o stratach w rolnictwie rzędu trzech, średnio 3 miliardów złotych. W najgorszych latach 11 miliardów złotych w Polsce, więc to są rzeczywiście bardzo poważne problemy. My jako Centrum Ochrony Mokradeł staramy się też jakby wiele pracować z y, tymi y, osobami, które gospodarują na gruntach, y, dotkniętych y, często suszą. Namawiamy między innymi, to jest taka może ciekawostka, y, do zmiany podejścia do rolnictwa i próby gospodarowania na gruntach y, uwodnionych. To oczywiście dotyczy torfowisk, gleb organicznych y, i tu mówię właśnie o rolnictwie bagiennym, tak zwanej paludikulturze, czyli y, Podnosimy poziom wody w gruncie, y, tamujemy rowy y, i dzięki temu możemy uprawiać trochę inne rośliny, takie, które na przykład posłużą nam do produkcji y, materiałów ociepleniowych. Y, tak? Na przykład pałka wodna, wiem, że jest do tego idealna. I y, y, y, rzeczywiście już pierwsze takie tego typu programy pilotażowe rozpoczynają się. Mamy też y, rolników, którzy gospodarują na takich bardziej uwodnionych gruntach. Na przykład produkują materiały na pokrycia dachów, nawet je eksportują poza granice Polski. Więc naprawdę tutaj jest szereg możliwości. Czyli podsumowując, rozwijając rolnictwo bagienne, de facto rozwijamy, rozwijamy sektor technologii budowlanych, które mogłyby wzmocnić polski sektor na przykład budownictwa naturalnego, czyli budynków, które się buduje na bazie szkieletu drewnianego, z gliny, słomy albo innych materiałów izolacyjnych pochodzenia naturalnego. Tak, to jest jedno z zastosowań takiej biomasy z paludikultury. Różne tutaj projekty są realizowane, nawet właśnie ten taki puch z pałki wykorzystywany w produkcji odzieży, nie puchowej, nie z puchu od drobiu, tylko właśnie z, z takich materiałów z paludikultury. Można taką biomasę wykorzystywać też na przykład do, w elektrowniach takich zasilających, lokalnie gospodarstwa domowe. Jeszcze krótkie pytanie dotyczące tego projektu z lasami państwowymi, bo tam rozumiem zasypujecie rowy. Różne tam są y, jakby techniczne rozwiązania stosowane. Nasza rola jest taka społeczna i nasi eksperci y, zajmują się tym, aby weryfikować plany zgłaszane przez nadleśnictwa po to, żeby y, zatrzymywać wodę, nie tylko, tak jak my widzimy wodę na powierzchni i, i, i wydaje nam się, że tam powinniśmy zgromadzić wodę na przykład w jakimś jeziorze, stawie, w jakimś sztucznym zbiorniku, ale nam szczególnie zależy na tym, żeby tej wody jak najwięcej było w gruncie. Tej wody nie widać, bo najlepiej uwodnione torfowisko to jest takie, gdzie 10 centymetrów pod powierzchnią terenu mamy wodę. Więc rzeczywiście tu staramy się opierać głównie na takich rozwiązaniach naturalnych, opartych na przyrodzie i Rzeczywiście ta współpraca póki co układa się całkiem nieźle. Szkolimy też w ramach Hydroakademii Leśników i osoby związane z prowadzeniem działań na terenach lasów państwowych. Także też świadomość tutaj akurat rośnie w tym zakresie. Super, to, to jeszcze do, tego, do tych bagien i mokredu sobie wrócimy, ale zanim przejdę do panów profesorów z kolejnymi pytaniami, to mamy głos ze, ze strony słuchacza. Panie Przemysławie, bardzo prosimy, antena jest dla pana. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jakoś nigdy się nie zaprasza bardziej takich sceptycznych osób, które także uważają, że to są normalne zmiany klimatu. Jestem z geologiem po je w Poznaniu i to są normalne zmiany klimatu. Kiedyś na przykład o tym, co nikt nie mówi, że na Ziemi kiedyś temperatura była nawet o 14 stopni większa. I nadal życie istniało na lądzie, tak? E, więc ja nie wiem, powinien też ktoś nieraz właśnie występować, kto mówi sceptycznie. Nie wiem, dlaczego nigdy geologów się nie zaprasza. Geologowie skali geologicznej, e, czyli bardzo w milionach lat mają wiedzę i nigdy ich się nie pyta. Temperatura była większa, jak żyły dinozaury. E, tak samo dwutlenku węgla było... Najczęściej było 2, 3, 5 razy więcej, chyba maksymalnie, jak pamiętam, 16 razy więcej dwutlenku węgla było. I nadal te organizmy żyły. Było więcej tlenu, tak? Eee, dlatego też, na przykład dinozaury były dlatego tak duże, bo było więcej tlenu w atmosferze. Wtedy było tlenu 26%, nie? Tak jak teraz 21%. Dlatego chciałbym, żeby kiedyś jakiegoś kogoś geologa... mówię, Większości geologowie się nie zgadzają, że y, jest jakieś wielkie ocieplenie klimatu. Jest bardzo drastyczny wzrost obecnie temperatury, tak, ale to jest w małej skali nadal. I dlatego y, nie ma... To jest takie straszenie ludzi... Y, Wzrostem temperatury, że nie wiadomo, co się stanie. Jak temperatura wzrośnie nawet o 4 stopnie na całej Ziemi, wiadomo, że wzrosną mm, poziom wody trochę aleje niektóre lądy, tak? Panie Przemysławie, ba, ba, bardzo dziękujemy za ten, za ten głos. Ja po, po, pozwolę sobie tylko y, poinformować, że, że, że zapraszamy geologów także. Także y, to, to też mogę Pana nawet obiecać, że przy kolejnym klubie trójki y, specjalnie dla Pana to zrobię i, i, i zaproszę jednego z przedstawicieli tej ra, bardzo ważnej nauki. Y, ale no, dzisiaj akurat geologa z nami nie ma. Są fizycy atmosfery i oceanów y, i, i fizyk morza. Y, no, może profesor Melnowski skomentuje? Panie profesorze, bardzo proszę. Tak, ja powiem, powiem tak, że, że to jest, niektórzy starsi geologowie w Polsce tak uważają, natomiast jeżeli sobie popatrzymy na stanowiska geologów brytyjskich, brytyjskiego królestwa Królewskiego Towarzystwa Geologicznego, czy amerykańskich, czy, czy, czy wielu innych, oni wydają wręcz oświadczenia, które mówią wprost, że wiedza geologiczna nie kłóci się z wiedzą, związaną ze współczesną zmianą klimatu. Są także moi dobrzy znajomi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, którzy pracują tam jako geolodzy i oni współpracują zarówno z Zespołem do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk z nauką o klimacie z wieloma innymi działami. Więc nie wiem, kiedy, kiedy pan kończył tą geologię, ale nastąpił pewien zwrot i zrozumienie, że nauki o Ziemi to nie jest tak, że czym innym jest metodologia, czym innym jest geologia, czym innym jest oceanologia i że przedstawiciele nauk mogą mieć różne opinie na jakiś temat. Natomiast są to nauki przyrodnicze o związkach przyczynowo-skutkowych i jeżeli rozumiemy związki, Związki przyczynowo-skutkowe, które są odpowiedzialne za przeszłe zmiany klimatu, te o których geologowie dostarczają nam informacji, to jesteśmy w stanie też zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe współczesnej zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu ma inną przyczynę, bo zmiana składu atmosfery, która wielokrotnie występowała w przeszłości, odpowiadała za te wyższe temperatury, nastąpiła podobna, jeśli idzie o, czy następuje podobna, jeśli idzie o zmian właśnie zawartości gazów cieplarnianych, ale przyczyna jest inna. Nigdy w historii geologicznej nie spalano węgla, które procesy też w skali geologicznej odłożyły w kopalinach w głębi Ziemi. Taki proces nigdy nie występował w całej historii geologicznej do momentu, do którego my ludzie, dlatego żeby zrobić sobie lepiej, żeby użyć energii, która jest do pobrania w tym procesie, nie zaczęliśmy to robić na skalę planetarną. I tutaj ja, ja nie widzę specjalnych problemów i sprzeczności. Bardzo dziękuję. E... Czy mogę coś dodać? Panie Przemysławie, bardzo proszę. A, bo rozumiem Pan Szymon. E, nie, pan, pan profesor Piłkozów teraz. Bo już Pana Przemysława chyba tak, bo ja jeszcze, bo, bo słuchacz nas się proszę. zgadzał, że jak rozumiem, że dwutlenek węgla powodował te znacznie cieplejsze temperatury tam w tam dawnych epokach geologicznych. Ale problem jest taki, że ludzkość istnieje jako gatunek około 200 tysięcy lat i jest dostosowana do takiego świata, jaki jest gdzie o dwa stopnie więcej w niektórych rejonach świata przy dużej wilgotności może, może, nas zabić. A poza tym mamy ponad 2 miliardy ludzi mieszkających w miastach nad morzem, więc jak, jeżeli pan mówi, że, jeżeli będziemy mieli więcej ręku węgla, to zaleje pewne lądy, zgadzam się, te lądy to także będzie Gdańsk, Szczecin, Żuławy i tak dalej, więc, więc to jest problem, z którym należy o nim myśleć i walczyć w tej chwili. To, że, to, że, 300 miliardów lat temu było, było, milionów oczywiście lat temu było, Y, 3 tysiące na przykład y, części na milion dwutlenku węgla w atmosferze, a teraz jest około 400. To jest wszystko prawda, tylko nie było wtedy ludzi, nie było wtedy miasta może. Hmm. No, słuszna, słuszna uwaga. Dziękuję panie profesorze. Ja mogę tylko dorzucić, że w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie można się zapoznać z mapami wodnymi polskiego wybrzeża właśnie, które uwzględniają jak będzie wyglądało polskie wybrzeże w sytuacji, jeżeli poziom Bałtyku się podniesie z powodu wzrostu temperatur. Więc te, te zmiany no, niestety następują, a my jako ludzie musimy się do nich dostosować, a niestety wzrost temperatur jest zjawiskiem bardzo gwałtownym. To, to nas niepokoi. No i jeszcze może zostało nam Parę minut audycji, więc jeszcze przejdę na chwilkę do pani Moniki Łaskawskiej-Wolszczak. Rozumiem, że, że, że, że w Polsce dyskusja na temat kryzysu wodnego no, jest od dekad. Jak państwo, pani by skomentowała działania, które są podejmowane w obszarze ochrony właśnie zasobów wodnych, i też, czy ten dialog z rolnikami, czy on jest, jest trudny, czy, czy może rolnicy sami widzą, że tej wody brakuje i zaczynają te rowy sami wspólnie z wami zakopywać? Jak to wygląda? Tutaj w marcu zostały wykonane takie bardzo interesujące badania opinii społecznej. Wygląda na to, że jesteśmy jako społeczeństwo zgodni co do tego. 91% respondentów wskazała, że dostęp do wody jest takim naszym zasobem strategicznym, a 86% że rolą państwa i rządzących jest odpowiednie gospodarowanie tą wodą, którą mamy i która nam właśnie z krajobrazu w Polsce ucieka. I tych zasobów, których nie jesteśmy w stanie odnowić właśnie ze względu na to, że przez wiele, wiele lat gospodarka wodna była w Polsce prowadzona w sposób niezrównoważony. Tak? To, że właśnie mamy wyprostowane rzeki którymi woda ucieka do Bałtyku, że mamy terowy melioracyjne, o których już opowiadałam. To wszystko powoduje, że, że ta woda nie ma czasu przesiąknąć do, do wód gruntowych i je zasilić. Mamy coraz więcej sytuacji. Rolnictwo to jest jedno, tak? straty w rolnictwie i to jest ważna grupa, z którą rozmawiamy. Ale na przykład latem ubiegłego roku w 150 gminach w Polsce został wprowadzony zakaz podlewania ogródków pod karą grzywny do 5000 zł. Kilka lat temu w Skierniewicach zabrakło wody w wodociągach, trzeba było dowodzić beczkowozami. To nie są odosobnione przypadki. No, Pani jeszcze wspomniała o tym, że trwa szóste wymieranie gatunkowe. Proszę trzy zdania więcej. Tak, to jest rzeczywiście kolejna katastrofa wywołana działalnością człowieka tym, jak te gatunki eksploatujemy do tej pory, i wcześniej właśnie w historii geologicznej. Pięć mieliśmy takich masowych wymierań, ale one były spowodowane dużymi takimi procesami naturalnymi, typu wzmożony wulkanizm, jakieś katastrofy kosmiczne. Natomiast teraz to my, jako ludzie, jesteśmy za to odpowiedzialni. No i tutaj no między innymi. Ta zmiana klimatu sytuacji nie poprawia. Są gatunki, które od tych warunków są zależne od dostępności wody, od temperatury. Natomiast też eksploatacja bezpośrednia gatunków, jeśli chodzi o morza na przykład, tak? przełowienie, mórz i oceanów, czyli nadmierny połów ryb i utrata siedlisk. To jest coś, co widzimy też u nas w Polsce. Jak to drastycznie wpływa na, na, na gatunki. Dobrze by było, gdybyśmy mogli chodzić po tych dzikich miejscach. Może bagna nie cieszą się dobrą sławą, a powinny. Mamy tam cudowne storczyki, tak gatunki, o których nawet myślę, że wielu Polaków, Polek nie wie, że, że takie mamy cuda na torfowiskach No i zapewne jest tam więcej owadów, ptaków innych gatunków, w tym Czyli łącznie z tym, który ma Pani w klapie? No akurat nie. Ten gatunek występuje e, głównie w e, suchych obszarach, nie na terenach mokradłowych. Natomiast e, e, no, rzeczywiście są to takie ekosystemy, które jeśli e, te m, warunki wodne zostaną zaburzone, no to stracimy e, nieodwracalnie i nawet jeśli na takim osuszonym torfowisku kiedyś przywrócimy wodę, znów e, z wykorzystaniem dużej siły e, środków również finansowych, no to ten ekosystem już nie odrodzi się w i stanie, w jakim był wcześniej. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze trzy minuty. Wracam na chwilkę do pana profesora Malinowskiego. Wokół wiedzy o klimacie mamy konsensus naukowy. Portal Nauka o Klimacie, który pan profesor dzielnie tworzy od samego początku jego powstania, zawiera taki, taką sekcję fakty i mity. Ja ją bardzo lubię. Tam jest kilka set pozycji. Panie profesorze, parę zdań na temat owego konsensusu naukowego, bo dzisiaj nie ma żadnej instytucji naukowo-badawczej, która by twierdziła, że zmiana klimatu wywołana, nie jest wywołana przez człowieka nie jest wywołana przez procesy przemysłowe, czyli spalanie paliw kopalnych. Bardzo proszę na ten temat, parę zdań. No tak, poza tym konsensus naukowy to nie musi być koniecznie konsensus osób, bo nawet jak widać trafiają się niektórzy geolodzy, którzy może nie są do końca poinformowani, natomiast to jest konsensus dowodów naukowych. A dowody naukowe to są wyniki pomiarów i obserwacji i... Ich interpretacja zgodna z prawami, z prawami przyrody, z naszym rozumieniem tego, jak działają prawa przyrody. I w tym sensie konsensus naukowy jest niepodważalny. Oczywiście, my możemy znaleźć osoby, które nie do końca rozumieją albo nie do końca zapoznały się z nowymi badaniami właśnie w bardzo szerokim zakresie albo są specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach i nie mają oglądu, oglądu całości, ale to nie znaczy, że my nie mamy wiedzy na ten temat. No, możemy nie mieć konsensus naukowy, czy w ogóle nauka dostarcza nam dowodów na to, jak działa przyroda wokół, wokół nas. I Panie te dowody są wielorakie, niepowtarzalne i jednoznaczne. Bardzo dziękuję. I tym tak, aspektem. Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Był z nami dzisiaj fenomenalny zestaw osób. Profesor Szymon Malinowski, Polski Fizyk Atmosfery, profesor Jacek Piskozup, fizyk morza Monika Łaskawska-Wolszczak z Centrum Ochrony Mokradeł. Klub Trójki prowadził Kamil Wyszkowski, a realizatorką była Katarzyna Furst-Wojtkowska oraz wydawcą Wojtych, Wojciech Doroż. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Autopromocja.